Z z ducha. Duchze, nie uczyniłeś nas w kluczniku ducha, Ojcze wallaparati te, pppp, pppp, pppp, pppp, pppp, pppp, nie pppp, ppp, ppp, ppp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, pp, Uwielbiamy się, uwielbiamy się. Hallelujah. Były twoje imię. Hallelujah. Wierzymy w Ciebie, Wierzymy w każde Twoje słowo. Wierzymy w każdy Twoje słowo. W każde Twoje słowo. Hallelujah. Chodzę ten tej zimie, to nie jestem w tym jest tak. Żelaza i śpiżu. Żelaza i Są zasoby moje. A ile, moich, a ile dni moich, tyle będzie wygody mojej. Tyle będzie wygodny, nikt, nie taki, nikt nie jest taki, jak Bóg Wszechmogący. Ojciec, Ojciec Jezusa, który jeździ po niebie, mi na bądź i we wspaniałości swojej, we wspaniałości na ogłokach, schronem pewnym skronem, jest Bóg wiekuisty. A tu na dole tu ramiona wieczne, i przepędzi przede mną wroga, i, mną. I rzekł wytrę. Amen. To jest Słowo Boga. To jest Słowo Boże. Słowo Boże jest mocą, Słowo Boże jest siłą, Słowo Boże jest prawdą. Ono jest fundamentem, na którym się poruszamy. Diabeł się boi Słowa i Diabeł się boi ludzi Słowa. Bo Duch Święty porusza się po słowie, jeżeli jesteś człowiekiem Słowa, jeżeli wierzysz w Słowo, to Diabeł boi się Ciebie, bo ty jesteś niebezpieczny dla Niego. Jesteś niebezpieczny, jeżeli jesteś człowiekiem Słowa, jeżeli nie jesteś człowiekiem Słowa, nie jesteś niebezpieczny, Diabeł Cię olewa. Rozumiesz? Taka jest prawda o tym. Nieważne w jakim Kościele jesteś, nie ważne ile jesteś z Bogiem słowa, jeżeli Boże słowa nie są w Tobie. Jesteś nieskuteczny dla swojego życia, a diabeł cię olewa. Rozumiesz, taka jest prawda. I ty jesteś królem, a on cię olewa. Ty jesteś królem, a on cię olewa. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że po Twojej koronie spływa jego śmierdzący piegielny mądrz. Wiesz kiedy? Kiedy nie jesteś człowiekiem słowa. Musisz wierzyć w słowo. Musisz stać na słowie. Musisz stać na słowie. Musisz być człowiekiem słowa. Bo człowiek słowa to człowiek ducha. Człowiek słowa to człowiek ducha. Przyjaciele, nie ma takiej sytuacji w życiu człowieka, której Bóg już nie rozwiązał. I czy co to oznacza? To znaczy, że każdy problem w naszym życiu, jakikolwiek następuje, to jest jedynie początkiem rozwiązania. Nie ma takiego problemu w życiu chrześcijanina. Rozumiesz? Żeby to nie był początek jakiegoś rozwiązania. Jeżeli jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, ja nie mówię o tym, że ty się nazywasz. Ja nie mówię o tym, że Cię ochrzcili gdzieś w kościele, polali Ci głowę, czy bo Ci tak powiedzieli w domu, że Ty jesteś chrześcijaninem, albo Ci powiedzieli, że wszyscy Polacy to chrześcijanie. Ja nie mówię o tym. Ja mówię, że jeżeli Ty jesteś chrześcijaninem, to Ty wiesz, o czym ja mówię. Jeżeli Ty nie wiesz, o czym ja mówię, a jeszcze jesteś do tutaj, tej pory tutaj, to znaczy, że Ty powinieneś zostać chrześcijaninem. To znaczy, że Ty powinieneś oddać się w sobie, bo Ty będziesz do Ty wiedział, o czym ja mówię. A ja się do Ciebie mówię o tym, w jaki sposób prowadzi chrześcijańskie życie. My jesteśmy skazani na sukces. Jak Boże ewangelia jest sukcesem, bo tylko taka istnieje. Nie ma innej ewangelii. Jest tylko ewangelia sukcesu. Dlaczego? Dlatego, że pierwszym podstawowym elementem sukcesu jest to, że człowiek przestaje bać się śmierci i zaczyna być pewny swojego życia. w Amen. To jest co to oznacza? Jak ty przestajesz bać się śmierci, to ty przestajesz bać się wszystkiego. Bo jeżeli przestajesz bać się śmierci, to już nic nie ma na ciebie. Co jest na ciebie? nic nic jest silniejsze niż śmierć. Żadna choroba, żadna nic. Jaweł przychodzi do mojego życia. On błaga do mojego życia. mówi, Beroński, chodź razem zjemy lunch. A ja mówię, nie jadam z frajerami. Rozumiesz, on taką zasadę rzeczą. Nie jadam z frajerami w jednym stole. prostu Dlaczego? Tylko, że Bóg powiedział do mnie, że ja tak nie muszę żyć. Ja nie muszę być powiodłem tego świata. I Ty nie musisz być powiodłem tego świata. I Ty nie musisz być kimś, po kim się jeździ. rozumiesz? Ty nie musisz mieć tak. Ty tak nie musisz mieć. A Ty dlaczego? Dlatego, że jesteś powołany do tego, aby być absolutnie zwycięzcą. Ale żeby być absolutnie zwycięznym, musisz być chrześcijaninem i mieć e, zabudowane w głowie, że musisz być człowiekiem słowa. Bo jeżeli nie będziesz chrześcijaninem, to diabeł będzie tobie jedny. Dlaczego? Bo może. Może. Gdzieś to diabeł robi w życiu to, co może? W ogóle on, diabeł, to jest. W sumie to jest psychon. To jest psychon w sumie. Ale on ma na tyle jakoś układane w tej swojej głowie, że on wie, że nie może zrobić pewnych rzeczy. On kiedyś porwał się na rzecz niemożliwą. Rozumiecie? Wiecie, co chciał zrobić kiedyś szatan? Strącić Boga z jego tronu. On chciał zasiąść z Bogiem na tronie. Może nawet nie strącić, ale chciał z nim zacząć, chciał mieć taką spółkę, rozumiesz, taką spółkę z Bogiem chciał mieć, wspólne krzesło, chciał mieć z Bóg się na to nie zgodził, powiedział, to jest moje krzesło, to jest moje miejsce i nikt na tym miejscu nie będzie siedział, o ile ja bo nie zaproszę, Ciebie nie zapraszam. I więc szatan już wie, że nie może pewnych rzeczy zrobić, ale on będzie robił to, co może zrobić. Jeżeli On będzie, na przykład widzi, że Ty nie jesteś chrześcijaninem, czyli On uważa Ciebie za osobę totalnie ślubą. Bo jesteś ślepy. Kiedy nie znasz Jezusa, jesteś ślepy człowiekiem. Jeżeli nie znasz Jezusa osobiście, jesteś śluby duchowo, Ślepy duchowy, to jest rzeczywistość duchowa i rzeczywistość fizyczna. Nam się zawsze wydaje, że to tylko rzeczywistość fizyczna. Wszyscy mówią, o, co mi odchodzi po śmierci, to będzie robaki nie zeszło. Jakie ciało Twoje zeszło. Ciało Twoje zeszło. Ludzi nie bo ja mówię, ja, to jest nieprawda, że jest jest taki jeden człowiek, mówi, ja tylko wierzę w to, co można udowodnić. Ja pytam o mnie, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, on, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, to kochałeś, Ja kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, kochałeś, Nie kochałeś, Bo nie potrafisz, nie kochałeś, kochałeś, kochałeś, Nie wszystko jest nie wszystko kochałeś, Istnieje rzeczywistość duchowa. Istnieje rzeczywistość fizyczna. Rzeczywistość duchowa. I znaczy, nie, to w będzie dobrze. Dobrze nie grało. Jakbym ja nie grało, to nie jesteś. ludzie. Przychodzą na spotkania i śpią położę, ale śpią. Nie śpią. Ja się zarabiałem genieć, dlaczego to jest tak. Ja często głoszę na ulicy i wystają ludzie psijami w moim towarzystwie. I tak na przykład, jak głoszam, to w moim i tak skoń. Jakieś Boga tutaj że ja mi się to raz dać, bo to mówiłem przypadek. Drugi raz mówiłem przypadek, ale po trzeciej raz, to trzeba było kapić. Bo to jest Twoją obowiązki, bo Bóg mówił, bo to jest dobrze w mojej obecności. Bo on odpoczywa w tej obecności. I my bardzo często widzimy takie rzeczy. A wy też podejrzeli, że jest w tobie, ale on nie wie o co chodzi. Ale jest mu dobrze bo w Bożej obecności. Bo dobrze jest ludziom w Bożej obecności. Bo dobrze jest w ludziom w Bożej obecności. Dwaście mówię, Widzicie, tu... Tu powstał, powstał świeży Kościół, ludzie, oni wszystko jak, jak to robią od nowa, rozumiecie. Ale wiecie, co jest piękne w tym wszystkim? Że oni słyszą, słyszą, na przykład jak ja słyszę jak gra, znaczy, ty słyszysz rzeczy, tak nie ma, ty. ty nie ma, ty teraz słyszysz że rzecz, słyszysz rzeczy, słyszy dźwięki z nieba, zaczynasz słyszy dźwięki z nieba. I to jest bardzo istotna sprawa, żeby słyszeć niebo. Bo wtedy przychodzi Boże Obezpieczeństwo, znaczy, że nie jest dobrze bo Boże znaczy, tak uwielbiać, tak, e, tak, tak wiesz, z, tym naszym, e, z tą naszą słabością. Uwielbiali, uwielbiali, uwielbiali. Żeby tak nie zostać. Dlaczego? Bo dobrze jest Boża I bo bezpośredni. jest coś, coś duchowa, istnieje coś, coś fizyczna. Te dwie rzeczy są ze sobą wspólne, ale jednak rozpościerają się dwie różne przestrzenie. I diabeł, jeżeli widzi, że ty tylko jesteś świadomy rzeczywistości fizycznej, to mówi, aha ślepy, masz lepego. I ze ślepym robi, co chce. Dwa, jeżeli ktoś już jest przy ziemi, jest świadomy tej duchowej rzeczywistości, ale on tak naprawdę dalej nie brnie w to, tylko mówi, mi to starczy, że ja się nawróciłem i teraz tak sobie będę stał w tym miejscu i tak sobie dojadę. Rozumiesz? Do tego nie ma. Ja mówię, ja problem chodzi, że sobie dojedziesz. Tylko z takim bagażem doświadczeń, że nie pytaj. I to nie jest bagaż, doświadczeń, który przeznaczył dla Ciebie Bóg. Bóg w ogóle nie przeznacza dla nas takich rzeczy, wiecie? Bóg w ogóle nie przeznacza dla nas bagażu doświadczeń. My mamy doświadczenia, dlaczego? Bóg nie chcemy słuchać. Bo my nie chcemy jakiegoś ludźmi słowa, to my nie chcemy stać na słowie. Bo my zawsze mamy jakąś swoją To To może mówi, tak, ale ty musisz no ale dla mnie jest szczególna łaska i ja teraz robię tak ruch. Łaska wszystko przykryje, coś powiem. Łaska nie jest po to, żeby przykrywać nasze grzechy. Wiesz, po co to jest łaska? Łaska jest po to, żeby nas ustalić, jak to przeciwstawiają się grzechom. To jest podroga. Ja wiem, że jak upadniemy, to ta krew Jezusa nas zawsze odpowie. Nie ma takiego grzechu, z wyjątkiem świadomego wypacza się Jezusa, kiedy jest już dojrzały chrześcijaninem w służbie, też o to chodzi. Bo nawet niedojrzałych chrześcijanin to nie może grzechy nie ma takiej opcji. Czarny dojrzały, pełny mocy, poszedł sługą i wtedy świadomie powiedzieć Jezusa NO! Ja osobiście nie spotkałem w Jego przypadku. To jest ekstrema. Jest to pisane w Biblii, to jest na jednym działem w takim rzeczy. Natomiast każdy jedyny grzech jest przykrytyk w za. ale to nie chodzi o to, żeby upadać, przykrywać się w Twojezuzach i wstała się do. łaska przygrywa moje upadki. Nie łaska, nie Łaska jest po to, żeby nas uzdolić, abyśmy stanęli twarzą w twarz z tą duchową rzeczywistością, żebyśmy wzięli autorytet i żebyśmy siedli diabł na plecy i mówili Teraz już nie bióz! A nie po to, żeby padało pod kopyta, ona nas robi ślady. No myślimy, łaska, łaska, łaska, jeszcze tu łaska. Bo jeszcze tu ma rany, tu ma rany, tu ma Trudno, Trudorem się miał rany, Rozumiesz, jak to tobie przebieg jabłem. To was rady, Ale mógłbyś stać w tę i powiedzieć stop! Stop! Mógłbyś to zrobić. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, że to jest dla nas wszystkich możliwe. Że to jest możliwe dla nas wszystkich, przyjaciele. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Każdy z nas jest zwykły człowiek. Nie jesteśmy ludźmi, którzy mają jakieś specjalne uwarunkowania. Nie jesteśmy ludźmi, którzy są E, niektórzy myślą, że da, ten ten jest wybrany przez Boga, a ten nie wybrany, ten ma takie dalej, ten ma nie dalej, nie. Co ja powiem, w ogóle niczym się od siebie nie różniły wszyscy. Wiecie, czemu ja robię to, co a inni ludzie tego nie robią. Nie dlatego, że ja jestem przy Ja po prostu zaczęłem robić pewne rzeczy. Robić. Wiesz, kiedy zaczynasz, kiedy zaczęły się dziać w Twoim życiu Boże rzeczy, zaczęłam robić Boże rzeczy. To jest bardzo prosta sprawa. Takie chińskie przysłowie, że każda droga zaczyna się od pierwszego roku. A mówi, o, chciałbym zdawać kogo, bo ja mam przepadł. Przecież z to jest chory. że to jest chory. Idzie się, kończy ci, co się robi. Załatwia się sobie legitymacji duchownego. Wiemy. Kupuje się koszulę z koloratką. Wiem gdzie. Rozumiesz? Kupuje się na Koczapkę na Pawła II. Rozumiesz? Idzie się ze szpitala. Robi się z siebie pajaca i się uzdrawia ludzi. Myślę to jest robota? Fuuu. jest robi, co chce. jest robi, co chce. Czy jest napisane w jakiej, gdzieś w Biblii, że masz nie zrobić z siebie pajaca? Nie. Jest uzdrawiaj do Pani Panie jako jak bajach, proszę bardzo, czy czapki ci założyły? Obyś robił to, co powiedziałem, Święty tak? Św. Paweł powiedział, że od grę pochodzi jak grę, że od jak Szymian i tak dalej, i tak dalej. Od Żydów jak Żyd. Wśród tych, którzy pod prawem, ściem, że jesteś pod prawem. Rozumiem. <śmiech> <śmiech> ja to, Ja się nauczyłem, jak to głosu zmieniać. Robicie różne wyki. Dobrze, często znowu dojechać, żeby było, że może, to królarka włożymy. O tam królarka. Proszę księdza, mówi o to mnie. Prawdy ja słucham. A ksiądz, jak mi Polaki? A mówię, tak mi pod warszawskiem. A pod Warszawą? No tak, pod warszawą. Powiedz, jak zasz Jezusa? No nie. No to chodzi Ciebie po Jezusie w nie załowała kobietę tutaj to tej naszej Dobra, dziękuję Jesus. Dziękuję, Bóg, błogosławi córko. No, dziękuję, Boże. Dziękuję córko. Hallelujah. Rozumiesz? Dlaczego? Przyszła do Jezusa. Amen? Jest w niebie. my człowieka. Kobieta była w takim stanie z i umarła. Żyła w dramatycznym przeżyciem. Żyła w ogóle w jakiś dramatach wewnętrznych. Zauważa, Jezus jest! Rady, syn, szedł kiedy stało i jutrze na tym.